Cześć, słuchajcie, jak wiecie, moją banią jest perkusja. No i perkusiści, no lubię na ich patrzeć, lubię ich słuchać, lubię, lubię gry na perkusji, lubię jak zapierdzielają. Ja mam ten zaszczyt przebywać teraz w mieszkaniu u, u Michała, u Majkiego, perkusistę Slivera. Cześć Michał. Cześć. Słuchaj, ja to chciałem ciebie spytać... O początki grania twojego na perkusji, bo no tutaj troszeczkę wcześniej już rozmawialiśmy tak poza mikrofonem, stwierdziłem, że nam bardzo fajnie ta rozmowa idzie i, i, i byśmy to sobie tutaj tak nagrali, żeby słuchacze też troszeczkę więcej Ciebie poznali jako paukera, bo, bo no praktycznie wiesz, no gitarzyści są na przodzie, tak, tryszka jest, wokalistka, no to jest wiadomo, tam A ja tyłu, <laughs> cały cały cały central, ale ty jesteś, widzisz, no, ty jesteś z tyłu, ale jesteś paukerem i jesteś. No to jest taki kręgosłup zespołu. Jak, jak, powiedz mi, jak to się zaczęło? Bo, bo bardzo długo grasz na tej perkusji? No już trochę jest. Masz 17 może? Lat? Możliwe. 17 lat. Ja już nawet nie liczę. <laughs> to to ta... był... 12 lat miałem, to wtedy. A... Powiedziałem tacie, że, że mi kupił będu. Ale to, jaki to był impuls do tego? Kurcze. Nie wiem, kuzyni grali, wszyscy grali w rodzinie, no to chcę czy spróbować naszej. Znaczy. Czy był jakiś koncert, czy po prostu każdy grał, a Ty znaczy, chciał... Tak, znaczy, chodziłem na koncerty od ojca i tam grał dobry bębniarz, no i jakoś tak pulsowało coś. Czyli tata, tata grał, tak? <grych> tata grał cały czas. Grał cały mhm. czas. Na czym gra? Na gitarze. Na gitarze. No Ale no i... zawsze chciał na bębna, może się to jakoś... A widzisz... W genach. I tutaj się troszeczkę ten, na odwrót zrobiło. No A nie myślałeś kiedyś coś z tatą zagrać? Może grałeś? Grałem z tatą. No, dwa lata graliśmy jakieś coverbendy, takie rzeczy. No bo to się zaczęło i później co? Później e, znalazłeś się gitarzystów, jakiś zespół? Znaczy, nie, to... Przed było coś? Grałem, nie, Tata w sumie myślał, że to będzie słomiony zapał. No ale jakoś tak zacząłem klupać, klupać i coś z tego wyszło. No. Później była czupia tracha. Czupia tracha. I do dzisiaj jest w sumie. No a żeśmy się zaczęli interesować progresywnym rokiem, czymś takim Aha. w tym stylu. Już czymś trudniejszym trochę, nie? I Bo i do dzisiaj. Jest to w sumie <śmiech> numer jeden u mnie. Póź a później już był Sliver, <śmiech> czy, czy jeszcze coś By było wcześniej? I... No, w zasadzie tak. To już poznałeś też chłopaków, tak? I... No w międzyczasie też grałem w tym cover będzie, nie? No, no, no. No, a potem... A co ze sliverem to w ogóle jest taka historia, która jest dziwna, mnie. No I to opowiadaj. Myśmy <śmiech> szukali salki do grania, a Sliver, nie Sliver, tylko nie wiadomo jeszcze nonnej wtedy, nie? Non -name. no, bo to jeszcze nie był wtedy chyba band nawet. A oni szukali perkusisty, no i tak się zgadaliśmy, że ja będę grał na Bemnach, a my będziemy mieć salkę, A, no widzisz, no, i, no i, tak, i, i, tak i taka współpraca poszła. Też miałem wtedy fajnie, bo miałem więcej niż jedną próbę w tygodniu, czy tam dwie. No to już tak te ręce chodziły, no i no. tak zostało. no A tu muzyka trochę cięższa, też lubię trochę tak czasem przywalić. No, no i chodzi, cho chodzą, chodzą te ręce. No, chodzą. no i właśnie to jest fajne, bo powiedzmy w poniedziałki jest Metal czy jak to się tam zwie. W środę jest progressive Rock, połamaństwo różne dziwne rzeczy, a powiedzmy, weekend jest totalnie zwyczajny rok, po to o jest... proste bity. Ale to jest bardzo dobre ja powiem ci, dla perkusisty. No ja właśnie jest... o to mi chodziło o rozwijanie się. To nie? jest trening, to jest rozwijanie się. Słuchaj, to samo powiedział mi Dariusz Daraj Brzozowski, jeden z najlepszych perkusistów w Polsce. Mówię, jak ty zaczynałeś grać, on mówi właśnie, że miał próby, ale on miał w jednym dniu. Wow. Trzy zespoły w jednym Mało dniu. ciężko, ręce wysiadają nieraz. Także. Także wiadomo, że praca jeszcze, nie. <laughs> Także pozdrawiamy to... Deraja e I wracamy tutaj, wracamy tutaj do Majkiego, do Michała. Słuchaj. Co dalej? Co dalej? To jest no, si powiem ci co było wcześniej jeszcze? Ja byłem mały, całkiem mały. Ja robiłem powiedzmy buzią perkusję. Ale jeszcze nawet nie chciałem grać na bębna, nie wiedziałem nawet o bębnych, nic po prostu, nie? Taki ale można ja chciałem powiedzieć... numer i mi się automatycznie załączało, że go grałem buzią. Nie? Taki beatbox robiłeś. No dokładnie, coś, coś, <śmiech> coś pomiędzy, już teraz nawet nie wiem jak to, jak to się robi w zasadzie, ale ale wiem, że miałem to tak obcykane, że powiedzmy lecia jakaś dyskografia, to miałem zagrać każdy dźwięk po prostu, nie? Wow. I mi się to robi, mi się to automatycznie działo, a nie wiedziałem, że, że po prostu, że to jest to, nie? I potem jak odkryłem, że można grać na bębnych, no to po prostu to połączyłem, te fakty i mówię... Wow, to właśnie, to przecież, nie? Zrozumiałem, po co to robiłem, tą buzią. To, I to tak można, nie? No, tak można, mówię. No tak. No, I teraz no, mam taką pamięć, w sumie, jakbym tak, szczerze mówiąc, jakbym w szkole miał taką pamięć, jak do bemów, to... No, pewnie bym miał tak. nie, niezłe papiery. Ale te, no potrafię zapamiętać w cholerę rzeczy. Czyli też muszę ogarnąć trzy zespoły, to jest gdzieś ponad 30 numerów. No tak, no, no faktycznie. No ale to zostańmy przy sliverze. No. E, coś tam nowego kręcicie teraz? No robimy nowy numer i podobno będziemy robić teledysk. Ale coś spytał mnie, wiesz... O no, płycie na... była rozmowa, ale jeszcze jakiś konkretny termin nie po. No bo ja Ej. strasznie tak powiem, że bardzo, bardzo czekam na... Bo mi się na... to demko też już znudziło. No, na, wasze, na wasze ten, bo no tak jak tutaj już wcześniej no. wspominaliśmy do dostało u, u nas pozytywny odzew, tak? No i w radiu i, i, i tutaj wśród moich znajomych. No ale dobra. Mnie no, musi, no to musicie mieć troszeczkę, tak wiesz, no zmotywować się, no trochę koncertów na pewno grzejecie teraz ostatnio dosyć mnóstwo, tak? Więc troszeczkę czasu pewnie nie ma. Jest też i, i, i praca zawodowa, tak? Bo o. zajmujesz się czym? Na kopalni pracuję, elektryk. Pracujesz na kopalnia kolektyw, no to też czasu. No, ja mam tak, że powiedzmy co tydzień pracuję, w sobotę zagram koncert, a w niedzielę znowu pracuję. No właśnie. I u mnie to tak, tak wygląda, że. Z tym nie czasem. Czasu. Z tym czasem jest, jest, jest różnie. Mimo, że go nie ma, to jeszcze da się grać w tych zespołach, nie? Mieć dziecko, wszystko. No tak. A wróćmy <laughs> jeszcze do perkusji. Na jakim <laughs> zestawie grasz? E, Map XM Fusion się nazywa. O, na mniejszym sensie niż. Tak. Jak Rokowi, tak bardziej mębniarze. No bo Peś... mogę w sumie połączyć elementy progresji z, z ciężkim graniem, no we wszystko mogę grać na tym zestawie w zasadzie, nawet i jazz sobie ma fajnie, nie? I blaszki co tam, jakie no. masz blaszki? A, blaszki mam pasty. Pasty. Jak... O Model, modelu nie wspomnę. <laughs> ale jak się sprawują? Zadowolony no, jesteś? Nie, nie. No, grałem, powiedzmy tak, byliśmy w studiu nagrywać numer i dostałem tam jakieś, nie wiem, nie wiem istambuły chyba. I e... że miałbym niby na nich zagrać, no to dobra, ale nie było drugie, nie do drugiego tak. no to no. wsadziłem tego mojego. A podobno był słaby. Okazało się, że praktycznie żadnej różnicy nie było. A no widzisz. Ale nowa była trzy razy. A trzy razy? W sensie, nas... no. Różnie z tym jest. Bo wiesz, ja jestem zadowolony ogólnie z tego modelu. Niektórzy kursiści podchodzą naprawdę bardzo bardzo tak estetycznie do tego wszystkiego i chuchają, dmuchają na to wszystko, a niektórzy po prostu zapinają cały zestaw i jadą z koksem e, no, na, ja na równo. Jakieś tam. Inne. Ja mam wypatrzone modele, no ale wiadomo, nie, musiał sprzedać auto chyba najpierw i nosić to w rękach potem. no to nie to może aż tak drastycznie nie no. będzie mam nadzieję, że nagracie, Myślę, że, się uda. że nagracie płytę i ta płyta dostanie dosyć spory rozgłos bo mówię, no, no wasza, epka, wasza epka była bardzo fajna, no jest bardzo fajna, tak, bo cały czas krąży, gdzieś tam sobie krąży no i tutaj no tylko tylko, tylko Wam życzyć naprawdę sukcesu i, i żebyście mieli ten czas tak, na to nagranie. No i może może ktoś nas słucha taki, kto, kto by chciał Was posłuchać, może by, by Was zasponsorował. Musi <grym> <Kupuś>, coś <ktoś> znalazł, <grym> jakiś fan tej muzyki. Słuchaj, poza muzyką, czym się jeszcze zajmujesz, interesujesz? No oprócz pracy jeszcze wiadomo, o, ta tym, ta... że jesteś elektrykiem. <grym> to, to, perkucistą ci wolał być niż elektrykiem, ale też, ale, też, ale też gry elektroniczne, prawda? No, no, gry wiadomo. Idę tak z postępem. No. Wiadomo. Lubisz gry. Lubię gry. No. Ja powiem Ci, że też lubię sobie lubię czasem. wszystko, co jest po prostu dobre. No. Okej. Okay. Co jeszcze? No nie wiem, no, piłkę nożną lubię, narty. No, takie sporty ogólnie. Nie? Chodzę sobie na siłownię jeszcze trzy razy w tygodniu. A no tak, no. Tyle mam tego czasu, że... Słuchajcie, powiem wam, że Michał tutaj jest yy, naprawdę ma co pokazać tego swojego bicepsa. Bez Powolutku do, celu. Powolutku do celu. Słuchaj, no, no dobra, no to żeby już nie przedłużać, żeby nie zajmować czasu, bo, bo, bo też yy, musisz się przygotować. Więc no słuchaj, stary, no ja ci dzięki za, za tą chwilę rozmowy. No, dziękuję. I cen. I, no i może coś byś chciał, wiesz, dla, dla, dla słuchaczy. Na koniec... Dziękuję wszystkim. Słuchajcie Sliwia. Sliver. Słuchajcie Sliwera. Słuchajcie Sliwera. A będzie Wam dane. A będzie Wam dane. Słuchaj, dzięki Ci Michał za rozmowę. Dziękuję. Na razie.